Modlitwa po zakończeniu drogi krzyżowej. Racz sprawić, abym cię godnie chwalił, Panno Przenajświętsza. Dodaj mi męstwa przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Módlmy się. Racz, miłościwy Boże, dodać podpory naszej ułomności, abyśmy, którzy świętą Bożą Rodzicielkę wspominamy, wsparci jej przyczyną, podźwignięci zostali z naszych nieprawości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Własnemu synowi swemu Bóg nie przepuścił, ale go za nas wszystkich ofiarował. Hymn Świętego Tomasza Zakwinu Adorotę Uwielbiam cię nabożnie, bóstwo utajone, co kryjesz się prawdziwie w tych figur osłonie. Serce całe się tobie ufnie poddaje, Bo ciebie rozważając zupełnie ustaje. Wzrok, dotyk, smak o tobie nie mówią nic do mnie, Słuchowi wierzy tylko me serce niezłomnie. We wszystko, co syn Boży rzekł, wierzę w pokorze. Nic nad to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może. Na krzyżu bóstwo chciało w ukryciu pozostać. Tu z połem człowieczeństwo zasłania swą postać, Lecz wierzę i wyznając natury te obie, Wraz z łotrem żałującym głos wznoszę ku Tobie jak Tomasz na otwarte nie patrzę ślad rany, lecz Bogiem Cię uznajemym, Zbawco kochany. Spraw, abym zawsze w Twej umacniał się wierze, pokładał ufność w Tobie i kochał Cię szczerze. Pamiątka zgonu Pana, którą sam stanowi, chlebie żywy, co życie dajesz człowiekowi? Daj duszy mojej z Ciebie niebiańskie brać życie i w Tobie zawsze słodycz znajdować obficie. O pelikanie dusz, Jezu mój Chryste, krwią swoją serce moje z winy obmyj nieczyste. Wszak jedna jej kropla w tak wielkiej jest cenie że zdoła przynieść światu całemu zbawienie. O Jezu, dziś twelica zasłona ocienia. Spraw, błagam, niech się moje wypełnią pragnienia, bym w twarz Twą odsłoniętą podnosząc wzrok śmiały, szczęśliwym był z jasnego widzenia Twej chwały. Amen. Modlitwa do Pana Jezusa na krzyżu. Odpustu cząstkowego dostępuje każdy, kto przed wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela odmówi tę modlitwę. Odpust zupełny w każdy piątek Wielkiego Postu i męki pańskiej. Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył wraz z prawdziwą zagrzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy. Podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoich pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, mając przed oczyma, co już mówił o Tobie, o dobry Jezu, święty Król, prorok Dawid. Przebodli ręce moje i nogi moje. Policzyli wszystkie kości moje. Amen. modlitwa do świętego gerarda patrona dobrej spowiedzi o wielki patronie dobrej spowiedzi święty gerardzie ty który dodawałeś odwagi duszom bojaźnią i wstydem kuszonym ty który wyjawiałeś grzechy biednym grzesznikom tającym je przed kapłanami ty, który wlewałeś w ich serca skruchę, w ich wolę szczere postanowienie poprawy, a na ich usta kładłeś prawdę, przybądź mi z pomocą. Pragnę dobrą spowiedź odprawić. Jeżeli kiedy jakiego grzechu śmiertelnego z własnej winy nie wyznałem, Staw mi Go jasno przed oczy i dopomóż mi się z Niego wyspowiadać. Wspomóż mnie, żebym swoje grzechy poznał. Uproś mi prawdziwą za nie skruchę oraz stanowcze postanowienie nie nieobrażania Boga nigdy więcej żadnym grzechem śmiertelnym. A gdy uklęknę u konfesjonału, Stój przy mnie i wspieraj, abym mimo bojaźni i wstydu wszystkie grzechy wyznał. Święty Gerardzie, w ręce Twoje spowiedź moją składam. Bądź i dla mnie tym, czym byłeś dla niejednej biednej duszy, aniołem od Boga zesłanym, aby mnie od piekła uchronić. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.